Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, ja reprezentuję Pana Inię ale reprezentuję wspólnotę trudnych marzeń z Syna. Jesteśmy wspólnotą, która ma już 16 lat istnienia. Została powołana do życia przez małżonków sakramentalnych, którzy przeszli przez rozwody, pozostali osamotnieni, ale z całego serca pragnęli być wiernymi złożonym złożonej przysiędze małżeńskiej. Była pokarska, malutka, kilkuosobowa 16 lat temu, która dość szybko rozwinęła się prężnie działającą wspólnotę. Nie ma czasu, żeby tę historię tutaj rozwijać, ale powiem krótko, że na dzień dzisiejszy mamy 60 ognisk, tak zwanych ognisk wielkiej miłości małżeńskiej. Takie miejsca, gdzie spotykają się w o w kryzysie, w różnych stadiach kryzysu, czy to jest y, kryzys przedseparacyjny, czy w czasie separacji, czy w trakcie rozwodu, czy po rozwodach. To są miejsca, gdzie spotykamy się, gdzie modlimy się i każde spotkanie wygląda w ten sposób, że przywołujemy na początku nasz charyzmat, charyzmat naszej wspólnoty. On się wyraża tym, że bierzemy głęboko. Bo mamy taki przekaz od że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Tak po ludzku, patrząc nie na osoba nieraz ma wątpliwości. My się z tymi wątpliwościami spotykamy, słyszymy je, niektórzy mówią no tak, ale jeżeli tak jest rzeczywiście, to dlaczego są jednak małżeństwa, które nie mogą do siebie powrócić. Podkreślę raz jeszcze, każde sakramentalne małżeństwo jest możliwe do uratowania. Gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę, jaką otrzymujemy i wypełnić przysięgę małżeńską. Jeżeli nie wszystkie małżeństwa potrafią się na dzień dzisiejszy jeszcze odnaleźć razem, to nie wynika tylko z tego, że Bóg nie ma takiej możliwości, tylko z tego, że nasi małżonkowie są na tę łaskę, którą Bóg zsyłać jeszcze za pięć. Jak my możemy im pomóc? Nie zmienimy naszego współmałżanka, nie wiem, że mamy możliwości wpływu na niego, ale możemy go pracy nad sobą. Przede wszystkim to jest szczere, głębokie nawrócenie. Postawienie, być może, pierwszy w życiu realnie Boga na pierwszym miejscu. To jest praca nad sobą, ponieważ jesteśmy bardzo często sponiewierani różnymi, tragicznymi przeżyciami z delatami, przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną. Bardzo trudno nam się z tego otrząsnąć. My jako wspólnota wiemy o tym i staramy się przede wszystkim udzielać każdej nowej osobie pomocy. A pomoc polega przede wszystkim na wysłuchaniu. Właśnie, po bliskach się spotykamy, pierwszą część każdego spotkania stanowi tak zwana runda udzielenia się. A więc każdy ma możliwość w pełnej wolności, w poszanowaniu intymności, anonimowości przedstawić swoją historię. To, co go najbardziej dziś boli. I od razu powiem, że przyjmujemy to z pokorą. to świadectwo każde. Nie dajemy gotowych ram, gotowych recept, natomiast dzielimy się, jak my sami w podobnych sytuacjach radziliśmy sobie z tym trudem, jaki przed nami stoi. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim to, że nigdy nie występujemy o rozum. Są w naszej wspólnocie osoby, które wystąpiły o rozwód, ale same doświadczają tego, że to był wielki błąd, którego żałują, ale osoby, które mają tę świadomość, którą, które przyjmują nasz charyzmat, nigdy o rozwód nie występują. Nie zgadzamy się też na rozwód, w możliwości jest bez znaczenia. Wierzymy, że tym, co kończy małżeństwo sakramentalne jest jedynie śmierć małżonka. Nic innego, żadna strata, żadne cierpienie. I Rozwodowa rozwija się w naszym Statystyki są tragiczne. Według ostatnich badań co do osób 94% mieszkańców Polski uznaje rozwody za rzecz normalną. 94%, więc zdajemy sobie sprawę, że w tej grupie jest też ogromna Rzesza katolików, Więc powstaje pytanie, jaka jest tak naprawdę nasza wiara. ma zaszczepione takie wirusowe mity na temat rozwodu, że, owszem, małżeństwo jest być nierozerwalne, ale to jest tylko rozwód cywilny, on niczego złego nie robi, że to tylko papierek, jest szereg takich argumentów i w związku z tym postanowiliśmy tym mitom rozwodowym postawić tanem w formie takiego opracowania najświeższego, które Wam polecam na naszej stronie, to jest dostępne, w formie patologizm wobec rozwodu. z ust yy, metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza yy, Rysia. Został, yy, jakiś czas temu zapytany, jakiego zdaniem powinniśmy się zachowywać jako katolicy wobec rozwodów, których ciągle przybywa? Jak ratować się małżeństwa? Czy dalej każda jest osobna, czy może jakąś inną metodą? I arcybiskup Rysiąk odpowiedział, że jego zdaniem dziś powinniśmy przede wszystkim ratować Ewangelię o małżeństwie. Ale jest tę prawdę, że małżeństwo jest święte, że jednoczy mężczyznę i kobietę i jest nierozerwalne bo tak ustanowił się Chrystus. I tę prawdę powinniśmy ratować, bo ona jest tak naprawdę yy, bardzo, bardzo poważnie zagrożona. My prowadzimy takie badania w parafiach yy, w pewnych grupach docelowych, jak wygląda sytuacja z rozwodami. W Łodzi była taka parafia trzy lata temu, która Miała wskaźnik, ilość dzieci rozwiedzionych w grupie dzieci pierwszego unijnych. Na 54 dzieci przystępujące, 50 miało dzieci rozwiedzionych. W grupach dzieci trochę starszych, na przykład w szkołach średnich, w są klasy, na przykład męskie, gdzie wszyscy mają rodziców rozwiedzionych. Więc jest Tak, to są takie miasta, które są. Problemy w swoich relacjach małżeńskich, nie mogli sobie z pewnymi problemami radzić, czy to z dziećmi, czy z małżonkiem, czy z rodzicami. Czy yy, nosilibyście w sobie jakieś trafy z dzieciństwa, z życia swoich rodziców? Ten program nasz naszym jest wspaniałym programem, który potrafi człowiekowi pomóc. Program nie jest terapią, on jest pracą yy, warsztatową, bo terapia ma na celu, on ma konkretny cel. Nie gwarantuję, że problemów nie będzie, ale pomaga je rozwiązywać, gdy się pojawiają. I to jest jedno z najwspanialszych narzędzi sprawdzonych wśród małżeństw kryzysowych u nas we wspólnocie. Właśnie warsztaty, warsztaty rokowe, można je odbywać i najlepiej w formie stacjonarnej, poprzez naszą stronę i broszury można te miejsca znaleźć. Prowadzi je też wiele innych ośrodków katolickich, więc jeżeli AA, no nie jest tylko 12 kroków kupek niż życia. Każdy chrześcijan może przejść. Też nam przeszedł, żeby wiedzieć o co chodzi. Prowadzimy też warsztaty pomagające wyjść ze środowiska przemocowego. Wielu naszych liderów jest jednocześnie terapeutami. Jesteśmy, jak już powiedziałem, tą wspólnotą 16. I te doświadczenia e, owocują w taki wspaniały sposób. No i to się też to wspólnota o rozwój naszego młodego pokolenia, organizując nusy wypocząkowe, wakacje z Sycharem, piłowiska z Sycharem, e, miejsca i czas spędzony w bardzo bezpiecznej, i przyjemnej atmosferze. E, jakie jest moje miejsce w Sycharze? Jestem jednym z tak zwanych liderów, ja nie lubię tego słowa, no ale tak mnie nazwano. E, Ogni z nowo powstałe Warszawie na Pradze Północ. Parapionat w Bożej Zród prowadzę. z yy, tą ale ciągle przybywa już osób. Wyłania się tak jak w tej grupy. A sam jestem mężem sakramentalnym od 31 lat, od 6 lat nieformalnej separacji. I jestem najgłębszym, mówiąc, przykładem męża marnotrawnego, który od początku małżeństwa, mimo że czułem się szczęśliwy, Piękną kobietę, mamy trójkę dorosłych dzieci i wydawało mi się, że jestem jakimś szczęściarzem losu. Ale nie potrafiłem zadbać o własne małżeństwo. Ciągle yy, korcimy mnie różne pasje zawodowe, społeczne. I ciągle tego czasu dla rodziny miałem coraz to mniej. Przez te prawie 25 lat ogromną cenę za to zapłaciła żona, bo wszystko właściwie spoczywało na jej głowie, a ja chciałem tylko jej dzieciom sobie imponować, jak jestem wspaniale zdolny. I zakończyło się to tragicznie chorobą mojej żony, chorobą depresyjną, która, której leczenie trwało 2 lata. Przebieg był bardzo ciężki. To była taka postać depresji lekoopornej. I zakończyło się to leczeniem, kiedy żona już doszła do momentu, że babia się że to, to zło, które było przeze mnie wyrządzone, może w jakiejś postaci powrócić, a drugi raz tego nie przeżyje. Yy, nie chciałem naprawdę opowiadać o, o tej w formie leczenia. Znamy z innych przekazów. zupełnie inaczej byś kochałem kiedyś, uczę się właściwie tak naprawdę tej miłości. Wiele w życiu stracimy, bo yy, praktycznie to wszystko, co Dlaczego jestem w tej wspólnocie? Myślę, że Bóg tego prawda pragnął. Tak Chciałem pomóc tylko sobie i pomoc uzyskałem, ale Bóg y, poprosił mnie, żebym coś jeszcze dał innym. Y, trochę się broniłem przed decyzją, żeby pomagać innym, bo wydawało mi się, że 6 lat bycia we wspólnocie to trochę tak mało. Ale jak wiemy, Bóg nie wybrał uzdrowionych tylko ja. Jeżeli macie problemy w swoich małżeństwach, czujcie się wybrani, że wasze powołanie jest dobrym wyborem a mógł was do małżeństwa Jeżeli czujecie jakiś pomocy, kontaktujcie się z nami poprzez naszą stronę. Można yy, też skorzystać z naszego poru pomocy. My tam reagujemy bardzo szybko, gdy pojawia się jakaś nowa osoba. Zwykle to są takie bardzo yy, dramatyczne, wymowie, przekazy. No bo Osoby, które decydują się na kontakt z nami są czymś bardzo mocno poranione, poruszone. I często jesteśmy w tym, jakby dla nich ostatnią testów ratunku Dlatego wiemy, że szybka reakcja, szybka odpowiedź bardzo tym ludziom pomaga i pomagamy. Tyle chciałem przekazać, gdyby ktoś miał jakieś pytania, jakieś chęć porozmawiania, to jeszcze kilka minut na dole poczynić na dole są też jeszcze jakieś materiały, które zostawiłem przy stoliku. Dziękuję.